Nie mów nikomu, to tajemnica. Zlot właściwie, zlot, cóż um, mogę o tym powiedzieć? Czy jestem zadowolona, że pojechała? Czy było fajnie? W sumie to mam żal. Mam żal o to, że poznałam tych wspaniałych i zakręconych ludzi i teraz już nic nie będzie tak jak przedtem. Mam żal o to, że mi ich brakuje, że kontakt już nie będzie taki jak w cztery oczy. Mam żal o to, że wszyscy mieszkają tak daleko i nie można tak po prostu spotkać się pójść gdzieś coś razem porobić mam żal o to, że że tak krótko mam żal o to, że są to ludzie, którzy są naprawdę świetnym materiałem na przyjaciół a jak wiadomo, przyjaźń ma to do siebie że fajnie by było, jednak by nie było co na tą odległość, czyli znowu pojawiają się te kilometry. Mam żal o to, że okazali się jeszcze bardziej w... miał to właściwie ująć. Zakręceni ze świetnymi osobowościami niż w swoich podcastach. Mam żal o to, że, że pokazali mi... Że właściwie obcy sobie ludzie potrafią tak super spędzić ze sobą czas, tak bardzo się otworzyć na drugiego człowieka. Mam, mam żal o to, że... Żywiole i robert zaprosili mnie na swój ślub, bo... Bo znowu jest ten, ten żal, że tak szybko to się skończyło, że... Ta miłość między nimi przywróciła mi wiarę w to, iż można z drugą osobą spędzić wiele lat i być tak samo zakochanym w niej, jak na samym początku znajomości, albo może jeszcze i bardziej. Mam żal o to, że Arek z Damem pokazali mi jakimi można być rodzicami, wychowując dzieci. Mam żal do Maćka z Kwary, który tęskni za swoją rodziną i, i, i był w tym taki uroczy i, i zagubiony. I, I tym bardziej właśnie uświadomił mi, że faceci też potrafią być rodzinni i, i totalnie zakręceni na punkcie swojej żony i swoich dzieci. Tak, mam bardzo duży żal do was. Jak mogliście mi to zrobić? <laughs> jak mogliście tak zmienić mój światopogląd? No, pytam się. Um, nie chcę nagrywać odcinka o tym, co robiliśmy, jak to wszystko wyglądało. Może tylko troszkę o tym tak ogólnie wspomnę. Też traktuję to jako moje własne, prywatne przeżycia moje wspomnienia, które chcę zachować tylko dla siebie, e, gdyż cieszyłam się tym, tym popytem, spędzaniem czasu z, z tymi ludźmi. E, I naprawdę to jest tak, jak robimy coś z przyjaciółmi i albo z ukochaną osobą. Niekoniecznie chcemy o tym wszystkim opowiadać. Między innymi dlatego nie włączyłam ani razu Zuma podczas lotu ani podczas ślubu i wesela Violi i Roberta. Um, po prostu wycieszyłam się tą i chwilą I, i kurczę, naprawdę pojawiło się takie coś we mnie um, że nie wiem, co, coś, jakieś przemyślenia miałam, czy coś się stało i chciałam już o tym z którymś lub z którąś z tych osób e, porozmawiać a tu kurczę, nie da się nie da się tak od razu um, brakuje tych takich różnych, czasami szalonych pomysłów. Jeśli chodzi o sam wzlot, to na pewno też jakiś wkład miał to, że był też w tym samym czasie ten wzlot motocyklistów, yy, którzy dostarczył dodatkowych atrakcji, koncerty, nic mokrego podkoszulka i tym podobne. I to wszystko jakby było motorem, który napędzał nas do jakichś kolejnych rozmów czy, czy podejmowanie jakichś tam czynności do jakichś akcji też trochę żałuję, że nie wziąłem tego aparatu ale panowie robili tyle zdjęć że, że, że na pewno udostępnią mi choć kilka i będę miała pamiątkę staram się naprawdę maksymalnie korzystać z tego wszystkiego um, bardzo bym chciała, żeby takie spotkania odbywały się częściej żeby to nie było raz na dwa lata czy raz na rok jednak no, mieszkamy niestety tak daleko od siebie że może być ciężko może być ciężko zebrać wszystkich ale może chociaż jakoś nie wiem, parę osób um, No też wiadomo, że kończą się urlopy zaczyna się praca, szara rzeczywistość. Wiem, że mi też będzie ciężko, że będzie to męczące dla mnie rok. Aczkolwiek staram się tak ułożyć plan, aby na przykład w piątek kończyć w miarę wcześniej pracę, że jeżeli jakieś spotkanie weekendowe będzie gdzieś to, żeby móc pojechać. Tak ciężko o tym mówić, może gdybym opowiadała na bieżąco, ale nie, to wtedy ta chwila by straciła swój urok um, nie chcę też jakby to powiedzieć są też pewne rzeczy, o których mogę od tak sobie zadzwonić na przykład napisać do osób, które były i, i z nimi o tym porozmawiać, to powspominać ale właśnie cały czas bym chciała aby to były takie nasze, nasze wspomnienia Wiem, że osoby, które nie były, mogą mieć żal o to. Ale no, każdy mógł przyjechać, mógł jakoś to sobie załatwić. Myślę, że byłoby to do ogarnięcia, choćby przyjechać na sobotę, na niedzielę, zresztą w piątek wieczorem. Ym... I domyślam się, że każda z osób postrzega to inaczej. Każdy z nas przez pryzmat takich swoich własnych doświadczeń, jakiś własnych tam schematów myślowych, jakich, jakiegoś własnego sposobu odczuwania danej rzeczywistości, danej chwili. Coś co dla jednego mogło być wow, dla drugiego niekoniecznie. I pewnie tyle, ile osób było w, na wzlocie, tyle będzie różnych właśnie przemyśleń, być może odcinków, które podejrzewam, że będą się od siebie różniły. Może mówię to jakoś tak troszkę, no nie wiem, mało energicznie. Z czego to wynika? Byłam już dzisiaj, można powiedzieć, w pracy. I tak taki rozłam teraz powstał, bo to są już inni ludzie. Na szczęście jest parę osób, które... Wypełnią mi tą pustkę, która powstała kiedy wróciłam do domu. Um, bardzo bym chciała, aby te znajomości, które się nawiązały podczas wzlotu, um, przetrwały. Um, wiem też, że nie z każdym miałam okazję porozmawiać tyle, ile bym chciała. Um, też do końca nie wiem, jak odbierają mnie inni. No, raczej o takich rzeczach wprost tak nikt nie powiedział. No, może zdarzały się wyjątki. Też um, bardzo mi wspominam rozmowę z Violą, którą przeprowadziłyśmy mocząc nogi w, w zalewie. Um, właśnie mówiłyśmy o tym, jak zmieniły się nasze postrzeganie danych osób, jak jakie postrzegałyśmy. Przez pryzmat podcastu, a, a jak jest na żywo? Faktycznie całkiem jest inaczej. Ym... Wiadomo, że gdy nagrywa się odcinek, to się mówi jakieś konkretne rzeczy lub po jakichś tam tylko wycinkach pewnych wydarzeń. Przedstawiamy tylko jakby namiastkę nas samych Ym... i jest to takie, że tak powiem, statyczne. Nie jest to w akcji w związku z tym może być całkiem inaczej odbierane ta sama historia opowiadana w podcaście brzmi zupełnie inaczej gdy ktoś na nim opowiada siedząc naprzeciwko też, też się cieszę, że miałam możliwość poznania żony żonę Adama żonę Arka żonę Pichonta czy, czy żona Jacka oraz na przykład też z takich osób dodatkowych, których miałam mniejszą możliwość słyszenia, to była Ajka. Są to osoby, które gdzieś tak jakby są w tle zazwyczaj. No i oczywiście poznałam Viola, ale Viola ja traktuję jako, jako podcasterkę, <laughs> ponieważ gdzieś tam u, u Roberta się pojawia. Cieszę się, że Agnieszka się pojawia częściej u Pichonta. Mam nadzieję, że że inne panie też częściej zabiorą głos. W ogóle ta cała pozytywna energia, jaka się nagromadziła, na pewno jeszcze przez jakiś czas będzie ładowała moje akumulatory i będę mogła powracać do tych chwil, kiedy na przykład, nie wiem, będzie mi źle. Wiem też, że są to takie osoby, do których jeśli będzie właśnie takie chwile jakiś dołek, czy jakiś problem, będę, miała, będę mogła się zwrócić. Aczkolwiek zazwyczaj wiele rzeczy w sobie duszę, zwłaszcza tych złych, ale no, naprawdę ten wyjazd pozwolił mi się otworzyć. Em, chociaż staraliśmy się nie mówić o tym, co, co złe, co nieprzyjemne. Em, też em, inaczej na pewno em, by było, gdybyśmy mogli więcej właśnie czasu tak spędzić na, na takich rozmowach. Em, jeden na jeden, albo w mniejszych grupkach, wiadomo, że to człowiek bardziej się otwiera. Um, cóż jeszcze, też, też jest inaczej, kiedy ktoś coś dzieli naszą pasję, że, że mamy coś, co nas łączy. Um, powiem szczerze, że bardzo się obawiałam tego wyjazdu. Jeszcze się zastanawiałam, czy jechać, czy nie jechać. W ogóle tak sama i w ogóle... Chyba dużo mówię w ogóle. Um, ale... Jak tylko, jako pierwszych poznałam właśnie Wiele i Robert, tylko zapukali do mojej drzwi, to już widziałam, że będzie ok. Parę zdań wystarczyło, aby rozwiać wszelkie moje wątpliwości. Kiedy później czekaliśmy na, na trawie, na resztę, jak się zjeżdżała i zarządzaliśmy wszystkim, to też było takie fajne, kiedy kolejne osoby się pojawiały i, i od razu coś zaskakiwało i, i było naprawdę super. Mm. Generalnie rzadko, kiedy można spotkać w jednym miejscu tyle osób, które tak pozytywnie odbieram, do których nie mam jakiegoś ale. ludzie, ludzie są różni, tym bardziej, żeśmy w różnym wieku z różnych środowisk pochodzimy. A tu jednak jakiś taki nie wiem, nie chciałabym nadużywać jakichś tam głodnolotnych słów, typu, nie wiem, magiczny, czy, czy coś w tym stylu, ale jednak coś w tym było. Um, było widać, że w jakimś stopniu jesteśmy zgrani, że, że się rozumiemy. Um, I kurczę, no naprawdę bardzo bym chciała, żeby to wszystko się jakoś rozwijało i utrzymywało. Um, wiem, strasznie nieskładny jest ten odcinek. Tak, to możliwe dlatego, że um, też taka jakaś taka nie, nieskładna, nieposkładana jestem sama. Um, nie wdrożyłam się jeszcze jakby na nowo w moje tu i teraz. Um, które no, od września będzie takie, iż um, właśnie w tym, tym moim. Słowiczku, pudełeczku, szkatułce, która określa moje ja związane z, z, między innymi z pracą, a może raczej w głównym mierze z pracą. Tych chwil takich prywatnych, osobistych będzie mało. Będę musiała gdzieś tam nie upychać w przerwy między tymi, powiedzmy, kamyczkami mojej pracowniczej rzeczywistości. Cóż jeszcze? też jak wróciłam to zaskoczyło mnie to, iż główne pytania, jakie się pojawiały ze strony innych osób, które nie były, to czy, czy wszyscy chodzili pijani, że tak powiem, brzydko i w trzy dupy i, i, i czy to była jedna wielka biba. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy pytają głównie o to, może tak był postrzegany wzlot. Ym, I to jest takie, moim zdaniem, krzywdzące dla osób, które, które się wybrały. Bo było naprawdę super i nie uważam, żeby była jakaś wielka przesada w tym, yy, co miało miejsce. Yy, za tym jesteśmy dorośli. Zresztą tłumaczenie się jest niepotrzebne, gdyż nie ma z czego się tłumaczyć. I takie to jest w sumie no, trochę mówię, trochę przykre, że, że głównie to ludzi interesuje. Um, tak też sobie myślę, że w, nieważne gdzie. Mielibyśmy się spotkać, nieważne w sumie jakie były warunki, oby tylko jakaś toaleta była, to, to w tym gronie naprawdę damy radę i, i, i będzie dobrze. Hmm. Też, też ta taka bezinteresowność, że staraliśmy się sobie w jakiś sposób pomagać, jeśli ktoś potrzebował, żeby go odwieźć, czy coś załatwić, to, to wszyscy byli chętni do pomocy było takie fajne. Plusem też na pewno było to, chociaż na początku mi to przeszkadzało, że, że był problem z zasięgiem, jeśli chodzi o telefon. Um, ale z drugiej strony byliśmy taki jakby bańcem mydlanej i mieliśmy swój mały świat, chociaż przez chwilę. I też to, to było takie, że jakoś nie ja osobiście nie miałam potrzeby, żeby nie wiem, siedzieć w, w internecie, że tak się wyrażę, czy... By dzwaniać gdzieś do jakichś znajomych, czy smsować. Generalnie, no no, mówię, mam do was żal, ludzie. Co byście mi zrobili? Nie no, po prostu uważam, że żaden podcast nie będzie w stanie oddać tego, co przeżyliśmy wspólnie żadne wspomnienia nagrane, żadne nawet zdjęcia mm, czy filmiki. Po prostu na no, Jak co mówią chłopaki, trzeba było być. I tego się trzymajmy. I w tym miejscu chciałabym wszystkim bardzo, bardzo podziękować za te naprawdę cudowne chwile. I powtórzę po raz kolejny. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się spotkamy i że... Te nawiązane znajomości tak szybko nie wygasną, i będziemy w stałym kontakcie. Nic więcej ode mnie nie wyciągniecie, jeśli chodzi o, o słuchaczy i o podcasterów, którzy nie byli. Zachowam to po prostu dla siebie. I tyle. O! Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.